w właściwym czasie, we właściwym miejscu. To jakoś tak. To jest bardzo bardzo pomocne będzie. Amen? A także jest dzisiaj taka okazja, możliwość powitać wszystkich dziewczyn, kobiet, matek, babci i proste siostry I bracia, Możemy powitać, Powiemy prosto swoimi słowami, witamy was, siostry. Witamy, witamy was, siostry. Witamy, W Bożym nie ma, nie ma, nie ma, nie ma e, ani kobiety, nie ma, e, ani mężczyzny, jeśli chodzi o Chrystusie, nie ma. Rozumiemy się? W Chrystusie. Amen. Ale na ziemi jest. Tak stworzył Bóg. I ja tak pomyślałem wczorany, chyba coś w tym jest że coś, co niesamowitego dodało w Ogrodzie jedyny. <ślesz> Czegoś tam nie wystarczało i był postanowił. A, a także na pewno my we wszystkim, co dzisiaj będzie się dziać z, z Twoim sercem, we wszystkim oddajemy Bogu chwałę. Amen. Amen. Amen. Amen. I, e, jest taka, taka okazja, dzisiaj możliwość, Bóg nam dał Błogosławieństwo, że mamy dzisiaj... Chciałbym powiedzieć tak, mam, mam, yy, kiedy ktoś do nas przyjeżdża, czasami mówimy, mamy gości, ale z drugiej strony patrzę na natura, na, na jego i patrzę, on, on naprawdę dla mnie nie gości kiedy On, ja wierzę, że On w swoim domu. Amen. też w swoim domu, każdy raz, kiedy przychodzisz przed Boga, pamiętaj, w swoim domu. Amen. Bóg nie mieszka w budynkach. On w sercu jest. W Twoim sercu także. Amen. I... Także dzisiejsze spotkanie to nie jest jakaś tylko okazja, że to wierzę, że to jest jakiś przełomowy moment dla wielu ludzi, którymi tutaj znajdujemy się. Ja dla siebie to biorę jako przełomowy moment w moim życiu. Ja modliłem się, powiedziałem Boże, e, jest pewne rzeczy, w których niepotrzebny ten przełom. ja wierzę, że dzisiaj Bóg przygotował dla każdego e, przełom w sercu i w życiu. Amen? Amen. Mogę Cię poprosić, prawda? Dzięki Jesteśmy już sporo dni w drodze. Jutro jeszcze jedziemy do Poznania. Odwiedzaliśmy kościoły i usłukiwaliśmy na, na ulicach, w różnych miejscach. Dużo ludzi się nawróciło, bardzo dużo ludzi było uzdrowionych. I, I chciałem, żebyśmy my mogli też doświadczyć tego dzisiaj, więc później, kiedy skończę głosić słowo, chciałbym, żebyśmy mogli Modlić się o każdego z Was. Kto potrzebuje uzdrowienia, kto też potrzebuje uwolnienia od czegokolwiek. I chciałbym, żebyś ktoś się wziął. To jest, to jest dla Ciebie, to jest to wzięcia. Możesz ci się wziąć swój cud. a Chciałbym po prostu, żebyś oczekiwał ten cud, żebyś nie myślał, zobaczyć, co się wydarzy. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewasz. Więc jeżeli spodziewasz się czegoś, to podejmij decyzję, że to właśnie wydarzy się dla Ciebie. Więc tak, to jest dla mnie, ja to przyjmę i ja z tego będę korzystał. Taka jest wiara. To jest wiara, jak powiedział, powiedział nasz brat, nie można podobać się Bogu. To nie oznacza, że On Ciebie nie lubi, jak ty nie wierzysz w Niego. To nie oznacza, że On Ciebie nie kocha. To oznacza, że On nie może nic dla Ciebie zrobić. To o to chodzi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie o to chodzi, że On w jakikolwiek sposób oddziela się od Ciebie. Chodzi o to, że nie posiadasz narzędzia, w którym możesz coś od Niego wziąć. Rozumiesz? To jest dokładnie to samo, jak nie posiada się naczynia, w którym można zjeść zupę, nie posiada się łyżki, którą tą zupę się je. Taka jest wiara, wiara jest narzędziem. W niebie w ogóle nam nie będzie potrzebna wiara. Po co ci wiara w niebie, jak będziesz widział Boga? No, wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc e, tam nie będziesz musiał myśleć o tym, czego nie widzisz, będziesz wszystko widział. Tam nie będzie wiary, w niebie. wiara jest walutą ziemi. Rozumiesz? Miłość jest walutą nieba. Wszystko ustanie w niebie oprócz miłości, a więc i wiara ustanie. Ona nie będzie nam do niczego potrzebna w niebie, bo będziemy chodzili przez oglądanie. Ale na ziemi nie chodzimy przez oglądanie. Na ziemi chodzimy przez wiarę i przyjmujemy od Boga rzeczy przez wiarę, nie widząc. Musimy być pewni, że już to mamy. To jest bardzo ciekawa sprawa. A więc jeżeli, e, jeżeli chcesz to przyjąć, to bądź gotowy i powiedz już teraz, wewnątrz swojej duszy do Boga, ja dziękuję Tobie za to, czego się spodziewam i ja przyjmę to. Właśnie kiedy będzie skończone, e, skończone głoszenie słowa, ja wyjdę po swoją rzecz, którą od Ciebie teraz zakupiłem za pomocą wiary. Uwierzyłem teraz, a po tym, jak ten człowiek skończy głosić słowo, ja odbiorę to od Ciebie. Już teraz Ci płacę za to, swoją wiarą. Już teraz płacę Ci swoją wiarą. I wiem o tym, że po głoszeniu tego słowa odbiorę to, bo już Ci zapłaciłem. A Bóg jest bardzo wierny w rachunkach. To matematyk, to matematyk! Jeśli miałbym porównać do jakiejś dziedziny, że nauki Boga, to nie porównałbym go do muzyki, nie porównałbym go do plastyki, ja porównam go do matematyki, fizyki, chemii, do tego rodzaju konstrukcja. On jest również muzyką, również plastyką, również poetą, ale przede wszystkim to jest bardzo ścisła konstrukcja. Jeżeli on mówi coś, to możesz być absolutnie pewny, że to się wydarzy. Ponieważ On powiedział. Rozumiesz? On powiedział. U nas, w naszym Kościele, księgowa to jest taka osoba, że jak ona coś mówi, to ona wie, co mówi. Warto słuchać księgowych. Warto posłuchać księgowych, bo ona wie, co mówi. Ona nie mówi nam, że może się nam coś uda, albo nam się coś nie uda. Nasza księgowa mówi o faktach. I Bóg jest Bogiem faktów. Jeżeli Ty uwierzysz, to na pewno weźmiesz, na pewno, po prostu nie ma takiej opcji, ja nie znam precedensu, nie znam precedensu. Kochani, chciałem się z Wami dzisiaj podzielić słowem, które uważam, że może być, może być dla nas przydatne, dla nas wszystkich, również dla mnie, coś, co jest w stanie prowadzić nas w miejsce, w którym będziemy o wiele skuteczniejsi w szerzeniu Królestwa, i o wiele szczęśliwsi. Dlatego to też chciałbym, żebyśmy mogli jakby przyjąć te rzeczy takimi, jakimi one są. Nie dodawają sobie jakby swoich wartości umysłowych do tego. Nasze umysły są na pewno bardzo fajne, ale ja, ja na przykład nie za specjalnie Staram się ze swojego umysłu dodawać czegoś do Bożej prawdy, bo wtedy jestem w stanie pogorszyć sytuację, a nie polepszyć. Prawda jest taka, że Boża prawda, Boże objawienie jest doskonałe w swojej istocie. Doskonałe w swojej istocie. Tam gdzie jak się coś doda, to się to popsuje. Rozumiesz o co chodzi? To jest dokładnie to samo, co byś sobie kupił fajny garnitur i ty masz fajny garnitur, ale postanowisz sobie robić, zrobić na naszywkę na tym garniturze z napisem US Army na przykład. A, i ten będziesz chodził w takim czynniku, to każdy powie: No, to masz piękny, ale są nasze to przygołeś tak? Więc nie, do, nie, nie doklejajmy niczego do Bożego objawienia. Ewangeliana w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie. Jeżeli nie będziecie chcieli zapisywać sobie, to znaczy tego otwierać to chciałbym powiedzieć, żebyście zapisywali sobie te, te adresy żeby żebyście mogli później dostudiować. To, to jest bardzo ważna rzecz, żeby to, co usłyszycie podczas spotkań, to żebyście potem rozważali. W jednym z psalów jest napisane, że jakby będę wysławiał Twoje słowo. Co to znaczy wysławianie Bożego Słowa? Wysławianie Bożego Słowa polega na tym, że my przyjmujemy Boże Słowo, po pierwsze, przez to, że słyszymy to Słowo, a po drugie, to my zaczynamy mieć ogromny stosunek do tego, co już usłyszeliśmy. Czyli to, co przyjęliśmy, zaczynamy teraz wysławiać, wychwalać. Przez to, przez to, że o tym rozmyślamy i przez to, że o tym mówimy. W ten sposób się wysławia Boże Słowo. Przez to, że się rozmyśla o tym, co się usłyszało i że się wypowiada później te myśli, które już zostały w naszej głowie zaszczepione. A więc e, zapisujcie sobie te adresy, żebyście mogli to później powtarzać sobie, żebyście mogli przypominać te rzeczy i żebyście mogli o nich rozmyślać i wypowiadać. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, drugi werset, Słowo Boże mówi tak. Rzekli mówię komu Jezusowi, e, kim jesteś? A przepraszam, do Jana Chrzciciela Pytanie Jana Chrzciciela tutaj. E, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? I przychodzą ludzie do Jana Chrzciciela i oni zadają mu pytanie, kim jesteś? Coś ci powiem, przyjacielu, jeżeli ty. I mówię do was, kochani, którzy już jesteście odrodzeni z Bożego Ducha, którzy jesteście wypełnieni Duchem Świętym którzy służycie Bogu. Bo być może są wśród tutaj was takie osoby, które jeszcze nigdy nie oddały życia Jezusowi. I dlatego też chciałbym, żebyś dotrwał do końca tego spotkania. I chciałbym, żebyś dzisiaj pojednał się z Bogiem, jeżeli jeszcze z Bogiem, pojednany nie jesteś. Ale jeżeli ty jesteś pojednany z Bogiem, jesteś dzieckiem Boga Żywego i mieszka w tobie Duch Święty, to chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Ten świat, on jest w stanie przyjąć cokolwiek od Ciebie, cokolwiek, jakokolwiek Bożą rzecz, jakokolwiek Boże poruszenie, jakokolwiek Boże dotknięcie, jeżeli Ty e, jesteś, e, jeżeli Ty potrafisz określić siebie, kim Ty jesteś. Czyli ten świat pyta na czciciela kim jesteś? Kim jesteś? Cóż powiadasz sam o sobie? To jest bardzo ważne. Wiecie, chrześcijanie bardzo dużo są w stanie powiedzieć na temat Boga. Oczywiście od strony teologicznej, od, od strony informacyjnej. Natomiast nie są w stanie wiele powiedzieć o sobie. Ale powiem Ci w ten sposób. Słowo Bo Boże mówi tak, kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. To jest bardzo ważne słowo. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Wiecie, na czym polega usługiwanie? w ogóle ludziom. Na czym polega ewangelizowanie, uzdrawianie, uwalnianie, szerzenie Królestwa poprzez uwalnianie słowa i wszelkiego rodzaju inne działania, przez to, że przychodzisz do kogoś, do czyjego życia Ty, a w Tobie jest Duch Święty. Amen. Rozumiesz? Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Wiesz, my możemy powiedzieć tak, nie patrz na mnie, patrz na Boga. Ale to nie jest biblijne. Biblijne to jest to. Spójrz na mnie. Taki jest Bóg. To jest biblijne. To nie jest biblijne powiedzenie, nie patrz na mnie, patrz na Boga. Ponieważ Boga co? Nie widać. Jak wszyscy doskonale wiemy. Boga nie widać, a nas widać. I Bóg strzelił na ziemię jako ktoś widzialny, a nie niewidzialny. W Betlejem ponad 2000 lat temu nie urodziła się zjawa, tylko urodził się człowiek. Widzialny, dotykalny, odczuwalny. I w tymże człowieku mieszkał Bóg i to był człowiek, Bóg w jednej osobie. I ten człowiek, Bóg wie, jednej osobie, to w ogóle człowiek siedzi na tronie Wszechświata. Tam dalej siedzi człowiek, Bóg, wiecie? Żyd w dodatku, co najciekawsze. To tak do wszystkich, którzy nie do końca w ogóle czają bazę, że Wszechświatem rządzi Żyd. Obrzezany. Siedzi na tronie Wszechświata. Pan Wszechświata, Żyd. Naprawdę. Wczoraj ludzie się od demonów w Kielcach, również od demonów antysemityzmu. Mówi, chcesz być wolny, tak? To teraz wyrzuć to z siebie. Bo to cię zniszczy. Ale tak na Marginesie pewnie Ale widzimy Boga, który się ucieśnia. Amen? I zamysł Boga. Jeżeli chodzi o Jego Królestwo, szerzenie Jego Królestwo, Królestwa jest ciągle ten sam. Otóż tenże Jezus. Umiera na krzyżu, wstaje z martwych, wstępuje do nieba i wstępuje na Ziemię już nie jako człowiek, tak? tylko jako duch święty. Wylewa się na Ziemię. I teraz każdy, kto uwierzy w Jego niezasłużoną śmierć, w Jego zmartwychwstanie w ciele i uzna Go za Pana swego życia, napędzie tego Ducha Świętego do swojego wnętrza. Duch Święty wejdzie w tego człowieka, ożywi Jego Ducha i zjednoczy się z Nim dziękuję uprzejmie. I to jest chrześcijanin. Człowiek z Bogiem w środku. Dlatego jest napisane, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Ja nie mogę iść do ludzi i powiedzieć do ludzi, posłuchaj tylko moich słów, na mnie tam nie zwracaj szczególnie uwagi. Nie, musisz na mnie zwracać uwagę. I chcę też, żebyśmy, drodzy przyjaciele, rozwiali pewną wątpliwość. Wątpliwość, która mówi o tym, że my, chrześcijanie, nie powinniśmy być na świeczniku. Że my, chrześcijanie, nie powinniśmy być w centrum. Powinniśmy być w centrum. Powinniśmy być na świeczniku. Powinniśmy być wszędzie. Rozumiesz? Powinniśmy być w internecie, w telewizji, w radio, na ulicach i w domu każdego człowieka, władowani z butami. Powinniśmy być wszędzie. Nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów, żeby się ładować do czyjegoś życia i mówić dzień dobry. I dopóki nas nie wyrzucą przyjaciele, to powinniśmy tam siedzieć i tam rządzić. Bo wiecie kto na tej ziemi tylko potrafi rządzić? Ci, którzy mają Boga w sobie. Bo jak się ma króla To się umie królować Bo jak się króla nie ma w sobie To się nie umie królować Amen. Rozumiecie co to chodzi? Amen. My, Kościół żywego Boga Powinniśmy wszędzie włazić I wszędzie chcieć składać swoje święte ręce Nasze święte ręce Powinny być na wszystkim Powinny sięgać po wszystko Od kultury, sztuki, po finansjery. Wiecie czemu? Bo to my mamy Boga w sobie, a nie ten Świat. Amen. Rozumiesz, nie? To Ty masz Boga w sobie! To Ty masz Boga w sobie! I Ty musisz wleść do życia ludzi. I Ty nie możesz być skromnym człowiekiem i mówić, wiesz, ja to ja, a Jezus to Jezus. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Amen. Ale żeby tak zacząć funkcjonować, to my potrzebujemy przede wszystkim mieć świadomość. Ta świadomość, to jest coś, co musi być naszą pierwociną, podstawową rzeczą w nauczaniu chrześcijańskim. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Dwa, musimy umieć określić to, kim jesteśmy. Rozumiesz? Musisz umieć określić, kim Ty jesteś. Artur Ceroński, Syn Boga Żywego. Amen. Rozumiesz o co chodzi? W ten sposób się przedstawia. Rozumiesz mnie? Ja zostałem spłodzony przez Człowieka imieniem Marian. Uf, Marian poznał moją matkę Barbarę Bandę z Domu Kamińską i wyniku tego, że oni się pobrali i poszli ze sobą do łóżka, to się urodziłem ja. Ale później, w 2001 roku, to ja się znów narodziłem po raz drugi. Tylko teraz z Ducha Świętego. Rozumiecie? I w moim duchowym dowodzie osobistym nie istnieje coś takiego jak Artur Ceroński, Syn Mariana i Barbary. Tylko Artur Ceroński, Syn Jahwe. Amen. Moim ojcem jest Jahwe. Twoim ojcem jest Jahwe. Twoim bratem jest Jezus. Tym, który załatwia Twoje interesy jest Duch Święty. Amen. Tym, którzy biegają wokół Ciebie są Aniołowie Boży. Amen. I w ten sposób my musimy zacząć siebie postrzegać. Rozumiesz? Musimy zacząć siebie postrzegać. Rozmawiałem ja ostatnio z tym człowiekiem, dość religijnym człowiekiem i tego człowieka nic nie wyprowadziło z równowagi podczas rozmowy ze mną i on trwał w tej rozmowie bardzo długo, ale w momencie kiedy doszła nasza rozmowa do miejsca, gdzie ja powiedziałem, bo mówi do mnie, Ty nie możesz prowokować, a ja mówię, mogę prowokować, bo Jezus prowokował. A on mówi, Jezus nie prowokował. Ja mówię, oczywiście, że prowokował, że, że prowokował. I podałem Mu przykłady biblijne prowokacji Jezusa. Jezus ustawicznie prowokował ludzi. Ustawicznie. Ja jeszcze w ogóle nigdy nie zrobiłem takich rzeczy jak Jezus. Jeszcze nigdy nikogo od węże nie nawyzywałem. Rozumiesz? Jeszcze nigdy nikogo nie nazywałem, od grobu nie nawyzywałem ludzi. Naprawdę. Naprawdę. Różne rzeczy robiłem. Ale nie robiłem tego. Ostatnio mieliśmy ewangelizację w Tarnowskich Górach. Panie Ciebie, po to ewangelizacji znaczy, w stanowskich Górach, w ogóle ingerencja po tego, straży miejskiej, w tym taki kobieta nie chciała rozjechać samochodem, słuchajcie, po tym. Po chodniku jechała tam taka dama. Głosiłem jej, najpierw mi zaczęła obliżać, ja mówię, proszę Panią, na razie jest Pani czarownicą, ale przychodzi taki moment, że, że Pani poznaje Jezusa i Pani się staje porządną kobietą, i Pani odnali się Jezusowi. Strasznie się zdenerwowała. Poszła do sklepu, wsiadał samochód i mną, no, tylko złożyłem od schodu, bo mnie przejechała nogi tym człowieku, straż miejska, w ogóle wiecz, awantura. Wracamy do domu, dzwoni do mnie redaktor gazety z tego miasta. Dlaczego pan diabeł od frajerów nawet znowu? E, panie doktorze, ponieważ diabeł to jest frajer. I ja jestem w stanie to udowodnić o strony socjologicznej. Już mówię, wyjaśnia i tłumaczę. Sformułowanie frajer w ogólnie przyjętym slangu oznacza osobę obcą. I w ogóle to nie jest wulgaryzm, bo ja już mam wulgaryzmów, bo ja jestem święty człowiek. I teraz to e, frajer oznacza osobę obcą, nie będącą w naszej grupie społecznej. No niestety, szatan nie jest w mojej grupie społecznej, ponieważ ja jestem po stronie Boga, a on jest przeciwnikiem Boga. A więc to frajer. A używam tego sformułowania, bo ulica tak mówi. Ulica tak mówi. Rozumiesz? Tak się mówi normalnie na ulicach. Tak się mówi w domach. Tak się tym językiem posługują się dzisiejsi ludzie. Jak gdybym żył w XVIII wieku, to bym używał innych sformułowań. Charles Finney inaczej urągał szatanowi, Ja urągam inaczej. Rozumiesz? Jezus, Jezus też mu urągał. Tam nie jest napisane gromiecie, to nie to oryginalnie mówi gromiecie, tylko zakładam ci kaganiec na pysk. Takie są sformułowania oryginalne. To on tak mówi, Jezus. No ja tak to jeszcze nie mówię. Prawda? I ogólnie wydawałoby się, że wielki dym, co tu się dzieje i tak dalej. I następnego dnia dzwoni do mnie pastor tego kościoła, którym robiliśmy te spotkania. tam. I on mówi do mnie, Artur, ja idę ulicą i pod, po, po, podchodzi do mnie tych dwóch ochroniarzy, co tam byli z tej ochrony i mówią tak, panie pastorze, my byśmy potrzebowali, żeby pan podał adres tego kościoła, bo po raz się telefony urywają. Gdzie jest ten kościół? Oni nawet podwórko sprzątnęli u siebie. Rozumiesz? Podwórko sprzątnęli u siebie. Dzisiaj już mi napisał, że przyszło dziesięć świeżych osób, no nie, i że się oddało życie Jezusowi. Aleluja. Dlaczego? Dlatego, że zaprezentowaliśmy jakość nieba, Amen. która jest w nas. Ona jest w tubie i Ty się nie możesz od tego odciąć. Jezus to Jezus, ja to ja. Nie! Nie wiadomo, gdzie się Jezus kończy, a gdzie się Ty zaczynasz, przyjaciele. Amen. I przestań o sobie myśleć jako o duszy. Bo my to nie jesteśmy umysłem, my nie jesteśmy emocjami, my nie jesteśmy ośrodkiem decyzyjnym, my w ogóle nawet ciałem nie jesteśmy. My jesteśmy kim? Duchem. Taka jest tożsamość chrześcijanina. Duch, duch, ruach. Duch, duch. Ty jesteś duchem. Nie masz swojego ja, nie masz swojego ego. już nie ma, nie ma, nie ma. Ja nieraz pytam mądrych ludzi, gdzie, gdzie jest twoja stara natura? On mówi, no w duszy mojej, innej, mówisz tam przyczepiona. I ja mówię, nie ma starej natury. Nie masz, bo to jest niebiblijne tłumaczenie, że Ty masz starą naturę. Nie masz, masz nową naturę! To, co w tej duszy Twojej masz, te popaprania różne, to nie jest stara natura. To jest jakby flashback ze starego życia. To nie jest stary człowiek. Ona po prostu, ta dusza służyła staremu człowiekowi tyle lat, to się go nauczyła. I on się w niej odbija w zwierciadle. Ja nawet już Cię Boga nie przepraszam za moje grzechy. Tylko mówię, przepraszam Cię Boże za grzechy duszy mojej. Bo przeczytałem list do Rzymian siódmy rozdział i zrozumiałem, że to jest prawda. Jak święty Paweł, święty Paweł zaznaczam, mówi tak, kiedy grzeszę, to nie grzeszę już ja. Tylko grzesz, który jest we mnie. Będzie, czyli w ciele moim, tak? Się odciął. Mówi, to już nie ja. To nie ja. To już dusza moja. Panie, przepraszam Cię za nią. Zmił się nad nią. A nie ja. Ja nie grzeszę, bo święty nie może grzeszyć. Bo pociech świętego jest w Tobie nie może grzeszyć. Twój duch nie może To Twoja dusza tak, ona jeszcze się wala, człowieku w różnych warłogach tego świata. Trzeba ją uświęcać, trzeba ją myć, prać, tak jak koszulę moją, rozumiesz? Ta koszula jest ładna, w porządku, ale to nie ja. To nie jest, to nie ja jestem. Jak ona się zapłaci, zabrudzi, to ją ubiorę i dziękuję uprzejmie. Wiesz, co to będzie? Szmata z tych To nie ja. Ja w środku jestem. Ty jesteś w środku. Ty to nie dusza, ty to nie ciało. I musisz zacząć utożsamiać się z tym nowym człowiekiem. I musisz zacząć mówić jak nowy człowiek, bo inni się Ciebie będą pytali o coś. Ty będziesz szerzyć żyć królestwo, ludzie będą Cię zadawali pytania. Kto Ty jesteś? I co Ty powiesz? Ja biedny grzesznik zbawiony z łaski? Oni mówią, to nie chcemy z Tobą rozmawiać. Ja ja jestem taki sam jak... Ja... Wiecie, ludzie tak głoszą Ewangelię, jak ja słucham, jak ludzie głoszą Ewangelię, to mnie głosy. Bo są na głowie. Ludzie mówią tak, ja jestem taki sam jak Pani. Taki sam grzesznik, tylko ja spotkałem Jezusa. Ja nigdy nie mówię ludziom, że jestem taki sam grzesznik, bo ja jestem święty, nieskalany. Jestem nie z tego świata. Jestem kosmitą, kosmitą. Jestem z innego świata. Jestem obywatelem nieba. I wiesz, jeden się puka w głowę, tak? Ale trzech słucha. Okej? Okay? Jeden mi pokazuje różne zwierzęzki satanistyczne, nie. wiesz, a drugi przychodzi i mówi, proszę Pana, Niech Pan mi wyjaśni coś więcej. I my mówimy do tych, którzy chcą coś więcej, a nie do tych, którzy z nami jadą. Niech jadą na zdrowie! Im bardziej z Tobą jadą, tym ci bardziej Bóg będzie Błogosławił. Rozumiesz? To prosto jak trud. To jest inwestycja. Rozumiesz? Świat Cię uderza, a Pan przychodzi i mówi: "Macz". Rozumiesz? Rekompensatę. Jeden wróg się pojawił, na jego miejsce trzech przyjaciół. Aleluja! Rozumiesz, o co chodzi? Amen. Chwała Bogu! Raz dostajesz w mazach, proszę Ciebie, Amen. proszę Ciebie, a trzem z uzdrowiłeś. Warto, warto. Amen. Warto Amen. proste jak trud. Proste, warto, warto, warto, warto. Po prostu warto. Ale musisz mieć świadomość, kim jesteś. Musisz zacząć mówić, kim jesteś. Bo tutaj, zobaczcie, wiecie, że ci faryzeusze, co oni go pytają o to, kim Ty jesteś, to to są synonimy demonicznych sił że przychodzą demoniczne siły do życia chrześcijanina i mówię tak Kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Kto ich posłał? Diabeł ich posłał. Diabeł wysyła demoniczne siły i one się pytają Ciebie, kim jesteś? Co mamy powiedzieć kierownikowi? Co o sobie myślisz? A Ty mówisz, no ja jestem taki mały grzesznik, zbawiony z łaski. Dobrze, przekażemy informację. Rozumiesz? Następnego dnia masz u siebie w kuchni, jeden się nazywa demon potępienia, drugi się nazywa demon oskarżenia, trzeci się nazywa niedowiarstwo. Przyszły na lacz. Zaprosiłeś ich wczoraj. Zrobiłeś prawidłowe wyznanie, ale z perspektywy piekła. ok Z perspektywy piekła. Co mamy powiedzieć tym, którzy nas wysłali? Cóż powiadasz samo sobie? To jest bardzo ważne to, co powiesz samo sobie. Bardzo ważne to, co powiesz samo sobie. Bardzo ważne jest Twoje samookreślenie. Bardzo ważna jest Twoja samoświadomość. Bardzo jest ważne, za kogo Ty się uważasz. Bo za, pamiętaj, możesz swoje życie prowadzić na trzech płaszczyznach: na płaszczyźnie ducha. Rozumiesz? Czyli na płaszczyźnie Bożej. Na płaszczyźnie duszy. Rozumiesz? Albo na płaszczyźnie ciała. Możesz, po, możesz na każdej płaszczyźnie sobie działać. Możesz się określać na każdej płaszczyźnie. Ja się określam na płaszczyźnie ducha. Ten religijny człowiek, z którym rozmawiałem, na nic się tak nie wpieni, jak na to, że spojrzałem po prostu oczy i mówię, posłuchaj mnie przyjdzie. Ja mam charakter Chrystusa. On mówi do mnie, POR, Pol, Pol, Pol! Prel zadanie, sadanie, Musisz mnie kochać. Musisz mnie kochać, nie krzywdzę Nie robię ci nic złego. Nie okradam Cię. Rozumiesz? Jestem jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Nie mogę inaczej myśleć o sobie. Ale On uważał to za zgorszenie. On uważał to za zgorszenie. To nie jest gorszące. To jest prawdziwe, bo tylko mali Chrystusowie są w stanie szerzyć Królestwo Chrystusowe. Tylko znajomość tego, kim jesteś w Chrystusie, jest w stanie Ciebie prowadzić do przodu. Tylko świadomość, kim jesteś w Chrystusie, tylko świadomość tego, mnie napędza ta potężna miłość. Rozumiesz? Moja dusza często nie odczuwa żadnej miłości Bożej. Moje ciało również. Ale ja w duchu odczuwam, że On mnie kocha. Ja odczuwam, że On jest...